Profesor McGonagall wyciągnęła koronkową chusteczkę i zaczęła sobie osuszać oczy pod okularami. Dumbledore wyjął z kieszeni złoty zegarek, przyjrzał mu się i mocno pociągnął nosem. Był to bardzo dziwny zegarek. Miał dwanaście wskazówek, a nie miał w ogóle cyfr. Zamiast tego po obwodzie tarczy krążyły maleńkie planety. Dumbledore musiał jednak coś z niego odczytać, bo włożył go z powrotem do kieszeni i rzekł – Hagrid się spóźnia. Nawiasem mówiąc, to chyba on ci powiedział, że tutaj będę, tak? – Tak, przyznała profesor McGonagall. A możesz mi powiedzieć, dlaczego znalazłeś się akurat tutaj? To proste. Chcę zainstalować Harry'ego u jego ciotki i wuja. To jedyna rodzina, jaka mu pozostała. Ależ Dumbledore! Przecież nie możesz mieć na myśli ludzi, którzy mieszkają tutaj! Zawołała profesor McGonagall, zrywając się na równe nogi i wskazując na numer czwarty. Dumbledore! Przecież to niemożliwe! Obserwowałam ich przez cały dzień. Trudno o dwoje ludzi, którzy tak by się od nas różnili. I mają syna. Sama widziałam, jak ko Kupał matkę na ulicy, wrzeszcząc, żeby mu kupiła cukierki. I Harry Potter miałby tutaj zamieszkać? Tu mu będzie najlepiej, oświadczył stanowczo Dumbledore. Jego ciotka i wuj będą mogli mu wszystko wytłumaczyć, kiedy trochę podrośnie. Napisałem do nich list. — List? — powtórzyła profesor McGonagall, siadając z powrotem na murku. — Dumbledore, czy naprawdę sądzisz, że zdołasz im wszystko wyjaśnić w liście? Przecież ci mugole nigdy go nie zrozumieją. Będzie sławny, stanie się legendą. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby odtąd ten dzień nazywano dniem Harego Pottera. Będą o nim pisać książki. Każde dziecko będzie znało jego imię. — Święta racja — powiedział Dumbledore, spoglądając, na nią z powagą ponad połówkami swoich szkieł. Dość by zawróciło w głowie każdemu chłopcu. Słynny, zanim nauczy się chodzić i mówić. Słynny z czegoś, czego nawet nie pamięta. Nie rozumiesz, że będzie lepiej, jak najpierw trochę podrośnie, a dopiero później dowie się o tym wszystkim? Profesor McGonagall otworzyła usta, ale zmieniła zamiar, przełknęła ślinę i powiedziała – Tak, tak, tak, masz rację, oczywiście, ale jak on tutaj trafi? Zerknęła na jego płaszcz, jakby pomyślała, że może pod nim ukrywa Harego. Hagrid go przyniesie. – I myślisz, że to mądre? Powierzać Hagridowi tak ważną misję? – Powierzyłbym mu swoje życie. Odparł Dumbledore Nie twierdzę, że ma serce po złej stronie Powiedziała z niechęcią profesor McGonagall Ale nie można przymykać oczu na to Że jest trochę, no, bez troski. Nie ma skłonności do... Co to było? Ciszę wokół nich przerwał jakiś warkot Spojrzeli na ulicę, wypatrując od blasku reflektorów, a warkot narastał i narastał, aż zmienił się w ryk, kiedy oboje spojrzeli w niebo, bo właśnie stamtąd nadleciał wielki motocykl, który wylądował tuż przed nimi. Motocykl miał naprawdę imponujące rozmiary, ale na człowieku, który go dosiadał, nie mogło to robić żadnego wrażenia. Wzrostem dwukrotnie przewyższał normalnego człowieka, a szerszy był przynajmniej pięciokrotnie. Trudno było uwierzyć w jego wymiary, a był przy tym niesamowicie dziki. Długie, zmierzwione czarne włosy i broda prawie całkowicie przykrywały mu twarz. Dłonie miał wielkości pokryw, od pojemników na śmieci, a stopy w wysokich, skórzanych butach przypominały małe delfiny. W przepastnych, muskularnych ramionach Trzymał małe zawiniątko. Hagrid, powitał go z ulgą Dumbledore. Nareszcie skąd wytrzasnąłeś ten motocykl? Pożyczyłem go, panie psorze, odpowiedział olbrzym, złażąc ostrożnie z motocykla. Od młodego Syriusza Bleka, mam go, panie psorze. Nie było żadnych. — Trudności? — Nie, panie psorze, dom był całkiem rozwalony, ale go wyciągłem, zanim zaroiło się od mugoli. zasnął bidula, jak przelatywaliśmy nad Bristolem. Dumbledore i profesor McGonagall pochylili się nad zawiniątkiem. Wyłaniała się z niego buzia uśpionego niemowlęcia. Na jego czole, pod kępką kruczoczarnych włosów, zobaczyli dziwną bliznę przypominającą błyskawicę. To właśnie tu, wyszeptała profesor McGonagall. Tak, odparł Dumbledore, zostanie mu na zawsze. Nie możesz czegoś z tym zrobić? Nawet gdybym mógł, to bym nie zrobił. Blizny mogą się przydać. Sam mam jedną nad lewym kolanem. Jest doskonałym planem londyńskiego metra. No dobrze, daj mi go Hagrid. Miejmy to już za sobą. Dumbledore wziął Harego w ramiona i zwrócił się w stronę domu Dursleyów. Może mógłbym się z nim pożegnać, panie psorze? zapytał Hagrid. Pochylił swoją wielką, kudłatą głowę nad Harrym i obdarzył go czymś, co musiało być bardzo drapiącym, włochatym pocałunkiem, a potem nagle zawył jak zraniony pies. — Cicho, cicho! — syknęła profesor McGonagall. — Obudzisz, mu Przepraszam! Zaukał Hagrid, wydobywając z kieszeni wielką chustkę w kropki i chowając w nią twarz. Ale nie mogę wytrzymać! Lily i James nie żyją, a biedny mały Harry ma tu mieszkać z mugolami. Tak, tak, tak, tak. To bardzo przygnębiające, ale weź się w garść, Hagrid, bo nas wszystkich złapią! Wyszeptała profesor Mc klepiąc go energicznie po ramieniu, a tymczasem Dumbledore przelazł przez niski murek i podszedł do frontowych drzwi. Położył Harego ostrożnie na schodkach, wyjął z płaszcza list, wsunął go między koce, po czym wrócił. Wszyscy troje stali przez równą minutę patrząc na zawiniątko. Ramiona Hagrida dygotały, profesor McGonagall mrugała zawzięcie, a ogniki, które zwykle jarzyły się w oczach Dumbledore Dumbledora przygasły. No cóż, powiedział w końcu Dumbledore, to by było na tyle. Nie ma co tutaj sterczeć. Trzeba gdzieś iść i przyłączyć się do świętowania. Ta, ta, odezwał się Hagrid z tłumionym głosem. Chyba wezmę i oddam motor Syriuszowi. Dobranoc, pani psor, dobranoc, panie psorze. Otarłszy oczy rękawem kurtki, Hagrid wskoczył na motocykl i kopnął w pedał zapłonu. Silnik zaryczał i po chwili wehikuł wzniósł się w powietrze i zniknął w ciemnościach nocy. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, profesor McGonagall powiedział Dumbledore, chyląc przed nią głowę. Profesor McGonagall wydmuchała hałaśliwie nos. Dumbledore odwrócił się i pomaszerował ulicą. Na rogu przystanął i wyjął wygaszacz. Tym razem pstryknął nim tylko raz i natychmiast dwanaście świetlistych rac pomknęło ku swoim latarniom, tak, że na Privet drive zrobiło się nagle pomarańczowo. W tym samym momencie zobaczył burego kota, znikającego właśnie za rogiem, na drugim końcu uliczki. Dostrzegł też tobołek, na schodkach przed drzwiami numeru czwartego. Powodzenia, Harry. mruknął pod nosem, po czym odwrócił się na pięcie i odszedł, szumiąc połami płaszcza. Lekki wiaterek zatrzepotał listkami równo przyciętego żywopłotu przy Privet Drive. Uśpiona, schludna uliczka nie kojarzyła się ani trochę z miejscem, w którym mogłyby się dziać tak zdumiewające rzeczy. Harry Potter przewrócił się na bok wewnątrz tobołka, ale nawet nie otworzył oczu. Mała rączka zacisnęła się na liście i spał dalej, nie wiedząc, że jest kimś niezwykłym, nie wiedząc, że jest sławny, nie wiedząc, że za kilka godzin zostanie obudzony wrzaskiem pani Darsley otwierającej drzwi, by zabrać butelki z mlekiem, ani tego, że przez następne kilka tygodni będzie szturchany i szczypany przez swojego kuzyna Dudleya. Nie mógł wiedzieć, że w tym samym momencie różni ludzie, spotykający się potajemnie w różnych miejscach kraju, wznosili szklanki i mówili przytłumionym głosem – za Harego Pottera, za chłopca, który przeżył.